Witamy w Łebskich Chłopakach, odcinek czwarty. Tak jest. Dawid Pacha. Michał Juda. No i chyba tyle o nas. Tak jest. Kamila niestety nie ma dzisiaj z nami. Ma ważne spotkanie. Biznesowe. Mamy nadzieję, że się dobrze, dobrze potoczy i będą z tego pieniądze. W każdym razie jesteśmy we dwóch. Dokładnie. Ale mamy nadzieję, że odcinek będzie równie udany. Może trochę krótszy. Może trochę krótszy. No dobrze Michał, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O czym hmm. zaczynamy? Proponuję zacząć od tematu e, timeline'u dla fanpage'y, który w, wypłynął w zeszłym tygodniu podczas konferencji. E, no dobra, to może po prostu powiedz Dawid, ty masz pod swoją, pod swoją pieczą kilka fanpage'y i czy już zmieniłeś e, na nowy wygląd, czy, czy jaką jaką strategię? Jak w ogóle się zapatrujesz na to wszystko? Oczywiście, co, ja, ja uważam, że nie należy się z tym za bardzo spieszyć podobnie jak z wcześniejszymi zmianami Facebooka y, mamy dobrowolność, mamy pewien okres na przystosowanie się do tego czyli do końca marca warto przygotować y, odpowiednie obrazki, odpowiednią grafikę, zastanowić się co z zakładkami, problem mają szczególnie te strony, które mają zbyt dużo zakładek, więcej niż te trzy, które można upchać u góry y, ale dajemy sobie na to czas mm -hmm. niektóre firmy były na to przygotowane y, Coca-Cola Red Bull miały dostęp do timeline'u wcześniej, to one opublikowały swojego timeline'a time dosłownie chwilę po premierze. No i bardzo szybkie były niektóre agencje, social mm. media w Polsce, ale teraz już nie ma co się ścigać o pierwszego, bo nie jest się pierwszym. I warto się dobrze przygotować. Co nie jest oczywiście takie proste, ponieważ wymaga to zmiany szerokości aplikacji, które do tej pory były w, szeroko, w szerokości 520 pikseli, mm. teraz 780. Nawet 810 chyba. 780. Jesteś pewien? No. No rany. To, mi się coś, to ja coś źle policzyłem. Ja dzisiaj cały, cały dzień robiłem pewne rzeczy, myśląc, że to będzie 80. Ja to przed tygodnia pamiętam, ale mogę a. się mylić. No to zaraz sprawdzimy. Jest taki przyjemny obrazek. E, cheat sheet. To się e, nazywa. Taka ściągawka ob obrazkowa. Zaraz zobaczymy tutaj. Ok, no ale... ok, tutaj jest... No to jest a, dla timeline'a, to time nie jest dla aplikacji, więc... Mhm. No dobra, nieważne. Zaraz, zaraz to sprawdzimy. Eee, no i właśnie to jest, to jest ciekawa, ciekawa kwestia, bo dotychczas były fanpage, które miały po tak naprawdę tych zakładek paręnaście spokojnie. Eee, ja polecam, jeżeli ktoś sobie chce sprawdzić fanpage Berna światowy, który mi utkwił w pamięci jako ten, który ma bardzo, bardzo dużo zakładek. Dosyć śmieszne jest to, że tam jest właśnie zakładka na kraj, czyli jest austriacka, polska, mhm. czeska. I tak dalej. No i ciekawe, ciekawe, co te, co te firmy teraz zrobią. Mm, myślisz, że co, że będą raczej agregowali dotychczasowe zakładki po prostu w jednej z trzech na górze, czy, że, czy co to zmieni? Czy to w ogóle coś zmieni w podejściu do... A... Prawdopodobnie nadal nie można wyświetlać aplikacji zakładek w zależności od kraju. Zakładka musi być po prostu jedna. Chyba, że zrobić znaczy tak, chyba, że zrobić to samemu już wewnątrz tej zakładki, tak? To nie jest takim, tak, takim głupim tak. pomysłem. Wcześniej te firmy, które myślały, Robiły po prostu w ramach jednej aplikacji lokalizację językową w zależności od tego, jakie są ustawienia użytkownika, wykazywały na przykład Red Bull coś takiego robił. No teraz, teraz a niektóre, niektóre firmy po prostu szły w, na łatwiznę i dodawały 20 zakładek. No teraz to nie będzie takie możliwe. No co, co zmienia ten timeline? Zmienia na pewno to, prawdopodobnie zmienia to, że zakładki będą bardziej klikalne. Jest ich mniej, ale są w bardziej premiowane miejscu i użytkownicy będą je bardziej widzieć. No tak, będą klikalne. Pytanie, czy więcej osób je zobaczy, dlatego, że wyłączona została opcja zakładki powitalnej. To prawda. Która dotychczas wydaje mi się, że generowała wysokie parędziesiąt procent odwiedzin zakładek mhm. na Facebooku. No tak, jest przeważnie w statystykach taka zasada, że zakładka powitalna, potem długo, długo, długo nic i inne zakładki. Tak jest. My w showroomie mieliśmy właśnie takie sytuacje, że Nasi, nasi klienci sprzedawali w tych starych zakładkach, jeszcze teraz już w nowych mam nadzieję, że będzie lepiej, ale właśnie były sytuacje, że mówiliśmy komuś kup coś w showroomie na, na fanpage'u na stronie fanowskiej no i, i ludzie dzwonili, pytali gdzie jest ten showroom, projekt powiedzieliśmy że w zakładce, czyli tam gdzie jest link do tablicy, tylko że trochę niżej to dopiero, dopiero łapali no a teraz będą mieli to przed oczami tak naprawdę, link do zakładki i większa też, co jest też dosyć według mnie istotne Dużo większa grafika, bo przecież dotychczas były 16 na 16 pikseli. Mhm. Teraz już jest 111 na 47, tak? To, ja, wydaje mi się, że ludzie przyzwyczaili się do klikania dokładnie tych ikonek na profilach użytkowników. Mhm. Więc mają z tym jakieś doświadczenie. Nie wiem, czy przeglądają. Fanpage. Lubię to na przykład, bo tam też się agregowały. te lubię to u użytkowników, co lubią, ale, ale przeglądają na pewno zdjęcia chociażby nawet. Więc to na pewno użytkowników troszeczkę wyedukowało. No a poza tym, poza zakładkami, no to co, co myślisz, że. Ja mam jedną, jedną no. wątpliwość. Do tej pory, w jakiś fanpage uruchamiał aplikację konkursową na przykład, ustawiał sobie tą aplikację konkursową jako domyślną startową dla niefanów. Tak jest. I użytkownicy, którzy zapraszali swoich znajomych, trafiali na fanpage i od razu trafiali do aplikacji. I jeszcze tam byli atakowani strzałkami tak. w stronę guzika lubię, Na tak? przykład. W tej chwili nie można ustawić aplikacji zakładkowej, timeline'owej, jako domyślnej, więc na pewno będzie trudniej przekierowywać ruch na, fan, na aplikację konkursową. Dokładnie. A co jest, to jest ciekawe i czego nie wiem, czy w reklamie na Facebooku cały czas można określić zakładkę docelową reklamy? To jest ciekawe. To jest ciekawe. Musimy to sprawdzić na, na następnym zasadzie teraz zaraz to zobaczymy tutaj sobie rozmawiając, bo to też było to, jest bardzo, to, to była bardzo fajna funkcja właśnie, jeżeli się robiło dowolny konkurs i tak dalej na Facebooku, żeby kierować po prostu ludzi z reklamy na konkretną, na konkretną zakładkę. Zaraz, zaraz sprawdzimy, czy to jest nadal możliwe. W każdym razie mi się wydaje, że plusem tego, tego rozwiązania jest to, że właśnie przez to, że nie ma tych powitalnych zakładek, że po prostu trzeba będzie robić lepszy, lepsze konkursy, no, lepszy, lepszy content jakiś robić, dzięki któremu ludzie sami będą chcieli tam kliknąć po prostu, a nie będą zmuszani, znaczy no nie zmuszani, ale po prostu będą musieli tam wejść, bo jest to zakładka Powitalna. A poza tym na pewno yy, nie wiem, będziesz musiał to sprawdzić chyba dla fanpage'a, który już ma nowy layout. No tak. Bo oczywiście. dla starej pewnie to działa. Na pewno firmy zaczną inwestować w aplikacje, które również integrują się z timeline'em time i wyświetlają jakiś content na timeline'ie. I chyba to właśnie teraz będzie dotyczyło również fanpage'y. Mhm. Bo do tej pory niewiele takich aplikacji jest. Można. Można. Nadal na. Yy, na reklam Reklamując coś na Facebooku, można przekierować, aczkolwiek nie. Nie, można oczywiście, można. Mhm. Czyli można, to jest. Nie, nie wiadomo, czy 31 marca, czy tam 1 kwietnia, nadal będzie można, bo możliwe, że wtedy to wyłączą, ale póki co jeszcze można, więc no to fajnie. Fajnie, że można jednak robię, yy, płacąc, chociaż chociażby wtedy przekierować do danej zakładki. No ale co, myślisz, że. Jak, nie wiem, czy komunikacja, coś w ogóle się zmieni na fanpage'ach, czy to będzie już bardziej przez to, że to jest timeline, czyli historia firmy i tak dalej, czy to będzie bardziej mm. dążyło do komunikowania takich rzeczy mniej pierdołowatych, tylko bardziej takich nie wiem. Co się wiem. wydarzyło? Na pewno firmy będą zachęcone do tego, żeby dodawać faktycznie wydarzenia z dziejów firmy. żeby opowiadać stories. Na konferencji Facebooka, Facebook bardzo zwraca uwagę na to, czym się różni to jest przeciwieństwem do reklamy. To przeciwieństwo do reklamy jest właśnie story. I dużo stories to nie jest szum na, na, na natłok reklamy, tylko to właśnie jest ciekawa konwersacja. I to na pewno się, to na pewno się zmieni. Ale no, to co jest najważniejsze, to że firmy teraz faktycznie mogą dodać datę swojego powstania, e, nie wiem, nowych wspólników na w przypadku na przykład naszych agencji, chociaż to mm -hmm. raz nie dotyczy. No, jest to na pewno jakiś kolejny wymiar tej społecznościowej konwersacji fajne jest, mi się podoba też to, że można niektóre rzeczy podkreślać mhm. że to rzeczywiście było ważne niektóre, niektóre mogą sobie zostać tam w tej jednej lub drugiej karcie po lewej lub prawej stronie ja myślę, że to jest takie przyjemniejsze no i w ogóle tak designersko jeżeli porównujesz sobie fanpage jeżeli ja wchodzę teraz na te stare fanpage e i patrzę na nie to one mi się wydają takie, takie przaśne takie, wiesz, te zakładki takie wąskie, że to jest jednak to, to jest potęga, no jednak ten, ten timeline w porównaniu z tym z fanpage'em poprzednim moim zdaniem jest po prostu piękny. No, no i słuchajcie, e, Facebook zakupił firmę, która nazywa się Sofa. Sofa to jest firma, która projektuje mm, wygląd aplikacji webowych. I pamiętam jak dwa lata temu zakładaliśmy agencję i szukaliśmy jakiejś innej firmy, którą chcemy się inspirować, jeśli mm -hmm. chodzi o nazwę, jeśli chodzi o wygląd strony internetowej, to właśnie to była strona Sofa. Mm -hmm. Czyli abstrakcyjny wyraz zupełnie inny wymiar designu, no i ta firma została wykupiona jakiś czas temu przez Facebooka no, i ta firma stoi za wyglądem timeline'a całego. Ale przecież timeline projektował też Nikolas Feldström, czy dobrze nie pamiętam, czy dobrze nam wszystko wymagam. Friendfida? Nie, nie, nie, to jest ten gość, który się zajmował infografikami zawodowo. Był, był uważany jako najlepszego gościa od infografik na świecie, który robił grafiki, infografiki do, wiesz, do newsweeków amerykańskich, yy i innych dużych magazynów, i Facebook też go wykupił, podkupił mm. po prostu, żeby zaprojektował timeline. W ogóle to od niego podobno wyszło. To było tak, że on robił, co roku, robił taką książkę, wydawał, okay. gdzie były infografiki z jego roku, danego roku, czyli ile razy taksówkami jeździł, jakoś fajnie pokazane i tak dalej. No i to teoretycznie według prezentacji na konferencji Facebooka to była. To był początek timeline'u, no nie wiem. No, z informacji profesorowej również wynikało, że sofa sofa, stoi, sofa tam maczała palce. Że stoi za tym. A jeszcze inna rzecz, też informacja sprzed roku chyba. Facebook wykupił e, przecież właśnie firmę Fre FriendFeed. Tak. Po to, żeby ona pracowała nad fanpage'ami. Mhm. No więc myślę, że to jest cały szer szeroki Jasne. zespół. Jasne, szereg zdarzeń. Ale no, generalnie kierunek kierunek chyba słuszny tutaj mhm. słyszałem w znajomych agencjach lamenty, że za co my teraz będziemy czardować naszych klientów przecież e, normalnie rozliczamy się per aplikacja, per zakładka, teraz tylko trzy zakładki mhm. e, widać więc będzie gorzej, ale myślę, że można, można to dobrze wykorzystać i robić równie fajne rzeczy i czardować swoich klientów tyle samo albo nawet więcej no to jest oczywiście pytanie, można znowu zarobić na obrazkach do timelina do tego dokładnie no dobrze, to zobaczymy, jak tam jak będą wyglądały fanpage 30 marca, wszystkie strony się zmienią i no i wszyscy już będą musieli się przygotować do, do tej daty, wszyscy się muszą przygotować. Eee, no dobra, to. Pytanie, jak mhm. myślisz? Myślisz że zarządzanie fanpage'ami z punktu widzenia komunikacji pracy komunikacyjnej jest łatwiejsze w tej chwili, czy trudniejsze? Bo jest ten, ten panel, który pozwala na pokazywanie jakichś tam ostatnich wpisów po wejściu. No myślę, że to jest, to ułatwia i trochę też chyba zabiera rację bytu niektórym takim aplikacjom, które, znaczy, no nie wiem w sumie, ale tak mi się wydaje, że oni też, Facebook trochę, trochę jednak potrafi patrzeć, że jeżeli ludzie budują aplikacje, które pomagają zarządzanie fanpage'ami, tak, jakieś mhm. y, pomaga, pomaga w identyfikowaniu postów naj, najciekawszych i tak dalej, albo nawet temu, kto o nas mówi, bo teraz mamy też Dużo fajniej pokazane, e, te, ktoś, jeżeli no, stagował ktoś w swoim wpisie, tak? Mhm. Też łatwiej możemy to znaleźć, więc wydaje mi się, że firmy, które robią takie oprogramowanie i takie aplikacje muszą dalej iść do przodu i, bo teraz już Facebook daje sporo. No. Mhm. Jeżeli ja mam płacić teraz za jakąś aplikację do zarządzania fanpage'em, to, to muszę naprawdę no widzieć. Dali, ale nadal wydaje mi się, że to nie jest konkurencyjne z takimi rozwiązaniami. Ze względu na to, że jednak jeżeli ktoś ma więcej do obsługi niż jeden fanpage Oczywiście. To po prostu Wtedy musi się odwiedzać pójma. wszystkie fanpage'e i to jest. Agregowanie to jest... nadal, jasne. Dokładnie. Zresztą nie wiem, czy ty też masz coś takiego, że mi się od jakiegoś czasu pokazują notyfikacje na Facebooku, że dana strona miała tyle i tyle. Mhm. Odsłon i to jest też dosyć to jest to da, to denerwujące. I nie. myślę już, że ktoś skomentował, nie, wpisał mi, mhm. rzucił mi coś na ulat, tylko jakieś testowe fanpage mają. Mają wyświetlenia. To ja mi się wydaje, że w ogóle to logowanie się jako fanpage, to jak to jest rozwiązane, to jest porażką na Facebooku. To prawda. to prawda. To nikt z tego praktycznie nie korzysta. Nie, no korzystać, korzysta. To jest, wiesz, a jak zrobić inaczej? Jakiś y, rzucisz komentarz na przykład pod, y, pod postem jakiejś, nie wiem, swojego współ, firmy, która są tą no, Nie, nie da się tak tego, nie da się tego Musisz, zrobić, no, musisz. To się. I to jest dosyć Ale potężno, to można było no, lepiej rozwiązać, chodzi o. Logowanie się. W miejscu komentarza wybierasz, jak chcesz pisać, jako kto. Jasne, no mnie wnerwia bardzo, że na przykład jako ja nie mogę zlajkować fanpage'a, którego jestem administratorem. Nie możesz zrobić tego. Czy możesz? Nie możesz. No nie bardzo. Zawsze jak zlajkujesz coś, to. Nie, da się to da się ustawić w ustawieniach, że występujesz na swojej stronie jako prywatna osoba. Ustawienia mm. fanpage'a na samej górze. Tak? Tak. Tylko wtedy to jest denerwujące. Czasami sobie ustawiam. Zapominam o tym ustawieniu. No właśnie, dokładnie. ja no, za stronę, publikuję, patrzę, ok, publikowano jako No nie, no właśnie o tym mówię. Ja, no wiem, że można, ale po prostu jakby to można było wybrać za każdą akcją, nie? To by było fajniejsze. E, Ostatnio też ciekawa informacja. Facebook uruchomił taki program hmm, reklamowy. Hmm, firmy mogą reklamować się w newsfeedzie. Okazuje się, że to to, naprawdę, to to już nie jest ta sama reklama, co social ads, czyli możemy sobie wykupować za parę złotych taką kampanię. To są tylko rozwiązania dla największych firm z największymi budżetami. Myślę, że to będzie nawet bardziej nieosiągalne niż e, stare engagement ads. Mhm. Tymczasem, jakby, żeby chyba wyrównać marketerom tą stratę, tą, tą barierę wejścia, zauważyłem, że w newsfeedzie zaczęły się pojawiać fajny sposób informacji o tym, że któryś z naszych znajomych polubił nową stronę. Czyli to jest pewnie zdarzenie sponsorowane, ale już ale w nie w prawym górnym rogu, tylko w newsfeedzie. Nie wiem, czy to jest płatne. Nie jestem mm. w stanie do tego dojść, ale ten post to już nawet nie jest tylko jedna linijka. Kiedyś to była jedna linijka. I to właściwie przestało się pojawiać mm. na Facebooku z czasem. W tej chwili dzisiaj pojawił mi się duży post z opisem fanpage'a, ze zdjęciem. No, wydaje się to dosyć Wydaje mi się podejrzane, jeśli miałoby być to za darmo. To, tak, mhm. tak. Wydaje mi się, że to może mieć to jakiś związek z reklamą. Czyli to, znaczy, to znaczyłoby. Ale nie wiemy. Tego. To znaczyłoby, że można wykupić za niewielkie pieniądze, bo ta firma raczej nie miałaby takiego budżetu. Posty sponsorowane do Newsfeed, ale tutaj troszeczkę sobie pozwalamy na fantazję. Mhm. No trzeba potestować. Trzeba potestować te nowe narzędzia Facebooka reklamowe i zobaczyć. W każdym razie mówisz, że tych prawdziwych, yy, tych rzeczywiście wprowadzonych niedawno E, reklam nie można kupić sobie samemu tylko trzeba już przez agencję, tak? Przez tak. Arbo w Polsce, tak? Próbować. Nie, no Arbo już chyba straciło tak naprawdę. Tak? Tak, tak, tak Parę A miesięcy będę? temu. A, to ja nie e, Straciło mm, A kto, reprezentację. w Dubli, Dublinie robi bezpośrednio? W tej czy? chwili mówi się o tym, że Facebook ma wejść do, do Polski ma tworzyć swoje biuro. Nie wiem. No i wiele agencji ma już takie same relacje, jakie miało Arbo, więc mm. to już chyba stało się po prostu fikcją. Okej. Okay. No nie, nie, nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało. Na pewno te reklamy, tak zwany Rich Block po prostu będzie trzeba wykupować bezpośrednio u Facebooka. Mm. Płacąc odpowiednio dużo. Grubo dużo pieniędzy. Okej. Okay. No dobra, no to yy, to był temat pierwszy, który chcieliśmy poruszyć. Yy, jeden, to był tak, jeden z tematów przygotowanych na dzisiaj jeszcze z Kamilem, yy, ale postanowiliśmy trochę zmodyfikować teraz agendę yy, spotkania i porozmawiać o temacie, który obu, obu nas żywotnie interesuje. I Chyba nie tylko nas, I bo tylko widzę, że to jest częsty dokładnie. problem takich ludzi jak my. Tak, to jest jak to, jak to powiedzieć, to jest połączenie albo odpowiednie wyważenie prowadzenia agencji interaktywnej i budowania startupu internetowego. Dlatego, że w wielu, w wielu agencjach interaktywnych, gdzie robi się projekty dla innych firm, powstają też projekty własne. Mhm. Zazwyczaj znaczy nie wiem, ja w tych sytuacji, które znam, gdzie się coś takiego dzieje, to po prostu jest coś takiego, że, e, no, że, że agencja postanawia sobie stworzyć jakiś własny, własny startup w wolnym czasie od pracy dla klientów. Mhm. E, nierzadko za pieniądze tak naprawdę m, zarobione na pracy dla klientów. No i teraz jest pytanie, przede wszystkim ja, ja by jestem, znaczy byłem w Może takiej sytuacji. jakieś przykłady takich firm. Eee, w, w, w, jakieś takie bardziej znane. To Kątomierz, film web. Tak jest. To przecież nie są takie niezależne serwisy. Tylko to są serwisy jakiej firmy? Na A. Takiej agencji, tak. Na A. Artigens. Artigens, tak jest. Artigens. Oczywiście to się nazywa tam Omnigens bodajże. Yy, to są po prostu projekty duże agencji interaktywno-reklamowej. Mhm. Nie tylko oni, no i tak. Filemon Bautis jest <juszel> agencją, która... Znaczy nie, no my w dużo mniejszej skali, ale to jest, myślę, że to jest, no myślę, że to jest nagminna mhm. sytuacja, kiedy po prostu y, agencja robi jakiś własny projekt, on zaczyna wypalać, powoli coś się zaczyna dziać w nim, no i jest, to, jest, to jest dobre pytanie, zresztą wy też przecież macie taką sytuację, robicie social deska pracując normalnie dla klientów. No i jest pytanie przede wszystkim cytować, czy, czy próbować iść w jedną stronę tylko i powiedzieć że stawiamy wszystko na startup i olewamy klientów i nie przyjmujemy zleceń. Mhm. Czy raczej myślisz, że twoim, nie wiem, wydaje ci się, że lepiej jest ciągnąć to tak jakby dwa tematy, tematy równocześnie. Myślę, że w tym podcaście możemy pozwolić sobie na pewną dozę szczerości. Mhm. No, tak, jesteśmy cały czas szczerzy. No, w naszym przypadku najciekawsze, najciekawszym aspektem chyba są własne projekty. I to na pewno jest najwięcej satysfakcji, natomiast jak to każdy projekt, zwraca się dopiero po jakimś czasie. Mhm. I agencja jako tako no nie jest celem samym w sobie, ale właśnie jest celem utrzymania się na powierzchni. Szczególnie jeśli firma nie pozyskuje funduszy zewnętrznych, jak z Unii, albo od inwestora, to no z jakichś pieniędzy musi się utrzymywać. Można sobie na przykład zrobić takiego, że zrobimy startupa, za dwa miesiące musi być start, po miesiącu musi być już zarobek. Czyli na 3 miesiące musimy być zabezpieczenie finansowo, mm -hmm. ale jeżeli to coś trwa dłużej i trwa to tak, w naszym przypadku, półtora roku, to zazwyczaj trwa trochę no, dłużej. Zazwyczaj to, to albo masz zaskórniaki naprawdę potężne, albo masz spadek, albo po prostu finansujesz firmę z agencji. No tak, ale. Gamebox, rozmawiałem ostatnio z osobami z Gameboxa, to też jest firma, która wyrosła z agencji i nadal agencje utrzymują, mimo tego, że właściwie dla agencji pracuje z zespołu dwie, 3 osoby, mm -hmm. a po stronie projektu ich Gamebox 25 w tej chwili już. Mm -hmm. Taka jest dysproporcja, ale nadal agencje utrzymują. Mm -hmm. nie, no to. No właśnie, to jest ciekawe, bo to mi się wydaje, że to jest dużo zależy od tak naprawdę liczebności. No. Jeżeli agencja jest naprawdę mała, no, na przykład y, nasza Filem to była mi, bardzo mała agencja, to, jest, mm -hmm. to było dosłownie 5 osób, tak? No mi tu też nie należy do największych agencji w kraju. Tak, ale no, jeżeli, jesteś, jeżeli jesteś naprawdę mały i w pewnym momencie że tak powiem liczba tasków, dla, które, które chcesz robić we własnym projekcie i musisz zrobić trochę rzeczy i wiesz, że one są do zrobienia jak najszybciej, zaczyna wypełniać Ci większość czasu, no to no my bardzo, bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że odcinamy agencję i zajmujemy się tylko showroomem. To było dosyć takie naturalne, że po prostu na, jeszcze na samym początku było tak, że robiliśmy projekty dla firm, dla klientów, i showroom jednocześnie, czyli tak naprawdę robiliśmy sobie przerwy w robieniu showroomu, żeby w tydzień zrobić jakiś szybko projekt dla klienta i zarobić na nim. Ale im, im, dłuż, im dalej było dalej w las, tym po prostu mniej, mniej było takich sytuacji. I później to się objawia zazwyczaj, to chyba znasz też taką sytuację, e, dawaniem wycen, hmm, może nie z kosmosu, ale takich, że wysyłasz wycenę myśląc sobie nie wiem, jeżeli oni to łykną, no to będę musiał to zrobić, bo za takie pieniądze to, tego, to nie mogę tego nie zrobić. E, i to, a później się po prostu kończy odsyłaniem projektów do znajomych agencji, no, bo już w pewnym momencie, jeżeli wiesz, wierzysz, że idzie ten startup, to mi się wydaje, że takie zlecenia agencyjne potrafią być bardzo dużym rozprosze, rozproszeniem dla ludzi. Oczywiście, oczywiście to są. W naszym przypadku jest troszeczkę inaczej, ponieważ to, co my robimy, bardzo mocno jest skorelowane z naszym projektem. Więc tak naprawdę te działania, które tworzymy dla, naszej, dla naszych klientów są z wykorzystaniem naszej platformy, która jest jednocześnie naszym startupem mm -hmm. i pracując dla klientów nad kolejnymi projektami interaktywnymi rozszerzamy tę naprawdę no. wielkość naszej platformy. I to się wydaje być idealnym rozwiązaniem tak idealnym... sprawę, dlatego że możecie dodawać funkcjonalności do swojego startupu kosztem waszych klientów tak naprawdę i na ich... I, znaczy kosztem, no w sensie takim... Oni, oni, oni korzystają z tego i, i wy dzięki temu też coś zyskujecie bo, no i to jest fajne to jest fajne, bo robienie takich projektów typu, że dla każdego, dla każdego oddzielna rzecz, zupełnie niepołączonych. To... ale jest pewne zaklęte koło znaczy z jednej strony robimy agencję no i wiele takich firm, firm jak my po to, żeby się utrzymać Jest jedyny sposób na utrzymanie się na utrzymanie pracowników i zapewnienie sobie jakichś sensownych wypłat a z drugiej strony tak naprawdę nie mamy na tyle środków, żeby ten, ten startup przeszedł bardzo szybko. I zauważ przypadek Rovio. Rowio bardzo długo robiło gry dla swoich klientów. W pewnym momencie stwierdzili, że robią swoją grę, mhm. a byli wtedy już na skraju bankructwa. Mimo tego obsługa klienta jest tak kosztowna i wymaga takich zasobów, że firma nie była w stanie to naprawdę sensownie funkcjonować. No i w momencie, kiedy firma praktycznie już no, najlepiej sobie radziła, zarecydowała o starcie swojego własnego produktu, który super wypalił. Mm -hmm. No i myślę, że Rofia już sobie dawno podziękowało za zrobienie projektu dla klientów. Teraz to klienci do nich yy, proszą ich, żeby oni jakoś zrobili jakąś kooperację, albo na przykład udostępnili Angry Birds -y do reklamy, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. I to jest fajne. To jest fajne, że zwracają się do ciebie, Twoi. Może byli klienci Dokładnie. Chcąc. Mm -hmm. Tam się reklamować. No. Bardzo często niestety tutaj ostrzegam wszystkie osoby, które robią agencję po to, żeby sfinansować swój startup. To jest zaklęte koło. Z jednej strony pozwala na utrzymanie jakiegoś tam stosownego poziomu dochodów. Pozwala na opłacenie pracowników, biura, różnych kosztów stałych. Ale z drugiej strony nie są to takie pieniądze. Przynajmniej nie w większości agencji. No Znamy hmm. agencje, które są w stanie zrobić duże pieniądze na social media, ale to, to jest sztuka. Nie mówię o tym, że są to lepsze agencje, ale Fur. mają po prostu specyficzny model biznesowy. I, i, i, i generalnie do tego, do tego zmierzam, że to wcale nie jest sposób na to, żeby na pewno w pewnym momencie się wybić i powiedzieć, ok, mamy tyle pieniędzy, że na możemy zatrudnić dodatkowych ludzi i możemy spokojnie sobie robić startup. To wszystko i tak wcześniej czy później rozbije się o to, że decydujemy, co robimy. Czy przyciskamy Dokładnie. pasa, czy szukamy inwestora. No. Dokładnie. Agencja pozwoli rozwijać startup bardzo powoli. Mhm. To prawda. To jest problem. Tak jak mówię, no my dosyć taką mieliśmy sytuację, że po prostu zdecydowaliśmy, że może, no nie wiem, bo w pewnym momencie też jak się robi zlecenia dla klientów, to jednak, jak wy rozwijacie sobie social deska, robiąc, robiąc nowe aplikacje, to jest fajne, ale jeżeli robisz e, wiesz, kolejną jakąś stronę, kolejną, nie wiem, aplikację na Facebooku, głosowanie mm. na zdjęcia, no to już w pewnym momencie myślisz, kurczę, no chciałbym, chciałbym żeby wiesz, to gdzieś szło dalej, tak? To, mhm. Że ten, ten mój tydzień pracy żeby to jednak poszło dalej niż, że na akcję, która się skończy za dwa tygodnie, nikt nie będzie tak. pamiętał. No to jest frustrujące oczywiście, że tak. Dokładnie. No ale cóż, trzeba, trzeba próbować. No, myślę, że jest taki moment w rozwoju startupu, kiedy po prostu, jeżeli znaczy powinno się stwierdzić, no jeżeli widać, że to naprawdę zaczyna, zaczyna dobrze funkcjonować i że no, trzeba zaryzykować po prostu. Jest taki moment, w którym można zaryzykować i powinno się zaryzykować, a do agencji zawsze można wrócić. Zawsze możesz wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w tym, żeby robić dla firm ale jest e, jest promocję jeden, i tak Zauważ, że będąc mając agencję, oczywiście jeżeli robisz tylko i wyłącznie krótkokursowe aplikacje konkursowe, to jest jedna rzecz, ale jeżeli prowadzisz komunikację, wygrywasz jakiś przetarg, to no to tak, są... Długoterminowe rozwiązania. Długoterminowe rozwiązania dokładnie. I to nie jest tak, że możesz wygasić sobie agencję w ciągu tego hmm. miesiąca. Nie, no tak, oczywiście. Ja mówię tylko o takich... Mm. Ja, ja mówię o naszym przypadku, gdzie my robiliśmy po prostu pojedyncze zlecenia i rzeczywiście... Ale drodzy, drodzy klienci, jeśli nas słuchacie, nie zamierzamy zamykać naszej agencji. <śmiech> akurat w, naszy, w naszym akurat przypadku, tu próbujemy doradzić z innym z naszego doświadczenia, w naszym akurat przypadku ta agencja na pewno będzie trwała przez długi, długi jeszcze czas. Równolegle z naszym narzędziem, właśnie z tego względu, że my jesteśmy głównym klientem naszego produktu. Mm -hmm. Naszego startupu no Ale też, nie wiem, może wiesz, jeżeli ktoś świetnie potrafi zarządzać projektami i jest naprawdę, potrafi multitaskować i jest super zgrany team, który, wiesz, potrafi robić, działać cuda, no to czemu nie? No, bardzo możliwe, że w jeden dzień można zrobić szybko aplikację, a w pozostałe cztery po prostu budować coś swojego. No, nie, nie, nie ma dobrej recepty. A, ale to jest cieka ciekawy temat i... Ciekawe decyzje są podejmowane w takich, w takich sytuacjach. No to chyba koniec tego krótkiego odcinka. Chciałbym zaprosić Was na cykl spotkań, które organizujemy. Nazywają się Czwartek Social Media i są organizowane w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W Warszawie. W Warszawie. No, do tej pory te spotkania były organizowane w klubie Resort. Ostatnich przynajmniej kilka spotkań, ale chyba zgodzisz się Michał, że ten klub Resort zaczyna być dla nas za mały. Mm, to prawda, ostatnio ost frekwencja w ostatni czwartek chyba przerosła oczekiwania wszystkich najśmielsze, ja się trochę spóźniłem i zszedłem na dół resort z kolegą i po prostu stanęliśmy naprawdę jak w ryci, bo wyglądało to jak takie undergroundowe spotkanie gdzieś w piwnicy, gdzie po prostu było pełno ludzi, zastanawiałem się nawet w pewnym momencie, co by było, gdyby tam ktoś krzyknął, wiesz, pali się jakby wszyscy zaczęli <śmiech> przez te małe drzwi próbowali wyjść no nieważne, w każdym razie nie, no, jest fajnie, jest naprawdę jest fajnie. fajnie. Jest na luzie z piwem, e, ale są też bardzo fajne, merytoryczne prezentacje. Jest czasami fajnie. kontrowersyjne, e, czasami mniej, ale naprawdę może, warto wpaść. Fajni e, ludzie u nas prezentują. No, dokładnie. Było już dwóch doktorów: Albert, <śmiech> dr Albert Kupa e, i dr Jan Zając. Pojawiały się też osoby z dużych, fajnych firm. Była już nasza klasa, teraz dostałem. Przyznaję, powiem wam, że zgłosiła się po raz kolejny nasza klasa, mhm. że prezentować na następnym spotkaniu. Mimo tego, że spotkanie jest dopiero za trzy tygodnie, to już chcą sobie zaklepać miejsce u nas. Fajnie, fajnie. Ta społeczność jest. Też hmm. na się liczyć. Jasne. jest No i też networkingowo. no Można mhm. naprawdę pogadać sobie z ludźmi, okay. których się... To jest fajne, mi się podoba w takich spotkaniach to, że możesz pogadać z ludźmi, których... Komentarze lajkujesz, albo z mhm. którymi gadasz gdzieś tam na jakichś fanpageach, na Facebooku z naszych media. Albo na grupie z naszych, tak, na z naszych tak, e, profilowe i można z nimi się zobaczyć następnym na Następnym razem po, e, postaramy się trochę przywrócić stary blask, bo kiedyś to odbywało się tylko na zasadzie dyskusji, teraz troszeczkę zaczęło to nabierać takich, takiego charakteru, takiego monologu, mhm. e, ale następnym razem będą innowacje. Będzie sporo dyskusji, będzie mikrofon puszczony w sale myślę, że będzie fajnie. I jeszcze nie wiemy dokładnie, w którym miejscu to będzie. Będzie na pewno wiadomo z golden kwietnia, line czwartek kwietnia. i z Facebooka. Z Facebooka jest Golden Lina. Obserwujcie fanpage czwartkowe spotkania Social Media. No i Kamil jakoś daliśmy radę bez ciebie, ale bądź <śmiech> następnym razem, żeby animować. Mm, no dobra. Ja, ja to Wam co? dziękuję, Dawid Pacha, Michał Juda, dziękujemy. I widzimy się w przyszłym tygodniu. Słyszymy się. Słyszymy się, ok.